serdecznie witamy podcast nie tylko dla orów jeśli słyszycie szum morza to to nie jest morze to jest ocean ocean z piękną lazurową, niebieską przeźroczystą bardzo wodą jest to ocean atlantycki tym razem z drugiej strony nie jest to Irlandia a daleko, daleko, daleko na zachód i na południe znajdujemy się na Florydzie Fort Lauderdale to moja chwilowa baza ale witam was bardzo serdecznie w nowej odsłonie podcastu nie tylko dla podróżniczej stara ale nowa, bo każda podróż jest nowa każda podróż jest jakimś tam powieleniem pewnych stereotypów ale tym razem postaramy się zrobić coś innego nie nagrywałem tak, jak to było zazwyczaj, ani głosu samolotów, ani rozmów ze stewardesami, ani jakichś różnych pierdołów. Chciałbym podejść do tej podróży troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Jeszcze do końca, nie wiem jak, ale wiem, że chciałbym inaczej. Przepraszam za mój poranny zaspany głos. To się nazywa jet lag. Chociaż mnie to tak do końca nie dotyczy, dotyczy czyli takie przesunięcie czasowe... Jest godzina 9 rano tutaj, czyli godzina 9 plus 6 No, no to jest trzecia po południu w Irlandii, czwarta po południu w Polsce. A ja cóż, e, witam Was, jak już wspomniałem, z Fort Lauderdale. E, dlatego tutaj bo mam tańsze połączenia do miejsca, gdzie lecę dalej. Lecę dalej jutro rano, mam moją piękną nową koszulkę. Nie tylko dla Orów.org. Zmieniliśmy z dotkom na .org. Zrobiłem sobie szybko koszuleczkę jedną, drugą, trzecią. No i cóż mogę wam powiedzieć, cieszę się strasznie, aczkolwiek trochę mi. trochę jeszcze nie czuję tego wszystkiego. No leci jaki samolot. To jutro ja, ra, rano ja będę leciał o tej godzinie. 10.17 Trochę jeszcze tego nie czuję, ale to jest tak jak wczoraj po prostu pracowałem do późna wieczorem, pisowałem różne rzeczy w pracy, w pracy, w pracy, w pracy a tu nagle wsiadasz do rury, lecisz 6 godzin tu, potem 2 godziny tu no i jesteś na pięknym można by nawet powiedzieć lazurowym atlantyckim wybrzeżu eee, o, no i cóż wakacje tym razem zapraszam Was nie wiem ile to będzie w podcaście, ale podróż moja to będzie najdłuższa, prawie 5 tygodni eee, 22 kilo bagażu dostałem nalepkę heavy ale zawsze tak jest, zawsze tak jest, że nie potrafię mieć e, jakiejś minimalnej ilości bagażu. Zawsze mam e, zestawy, że niebieskie spodnie, niebieska koszulka, brązowe spodnie, brązowa koszulka. No kurwa, jakoś tak jest, że pasek muszę mieć niebieski do niebieskich spodni, nie może być czarny. No i już tak ze mną jakoś jest, nie wiem, że, że to wszystko jakoś w tą stronę, w tą stronę. Idzie, no ale cóż, cieszmy się, cieszmy się, że jesteśmy na wakacjach. Jest poranna godzina, ja witam was jeszcze raz po amerykańsku. No i co? No i kończymy na, na, na ten czas. Spotkamy się później. Ja idę.. Idę się przejść, może szczerze. Poszukam autobusu numer 80, potem zmienię na autobus numer 18, bo nie mam mojego prawa jazdy, bo czekam trzy kurwa miesiące na moje prawo jazdy w Irlandii strasznie to długo trwa myślałem, że dostanę przed wyjazdem prawo jazdy, będę mógł sobie wynająć samochód ciach, ciach tu oblecić wszystko, zobaczyć ale brak prawa jazdy bardzo mocno skomplikował mój wyjazd, no ale cóż przez to może będę bliżej ludzi będę miał więcej możliwości poznania ludzi i rzeczy, które się dzieją wokół Bo tak to by się wsiadał do samochodu, pojechało, wróciło a tak musisz iść na autobus, dowiedzieć się pogadać z kimś ale to jest fajne, to jest fajne, bo ja lubię wiedzieć więcej i, i lubię wam o tym mówić. Zatem e, takie pięć, przepraszam, dysze, ale już jest gorące, jest 9.28, a już jest, kurde, gorące. Założyłem koszulę, założyłem taką moją fajną, czerwoną bandankę. Krótkie spodnie wyjąłem. Wyjąłem z nich też piasek, który ostatni raz e, miałem na Saharze. czy znaczy, może inaczej. Te spodnie ostatni raz miałem dwa lata temu w Maroko. I wyciągając je z szafy oszlifowane szkiełko, zawsze to lubiłem. Wyciągając je z szafy, wysypało mi się pełno piachu i tak mówię, kurde, gdzie to było, gdzie to było? A spodnie jeszcze brudne, jak zjeżdżaliśmy na Dubsku z wydm. Spodnie brudne takim czerwonym piachem i pełno, pełno piachu takiego z Sahary, więc odsypałem sobie go. No i cóż, czy... to jest taki odcinek na dzień dobry. Myślę, że Powiem wam dlaczego to wszystko się dzieje w następnych odcinkach. Nie mam jeszcze pomysłu na nazwę na całego cyklu, ale wymyślę. Myślę, myślę, że wymyślę, że w momencie, kiedy będę to montował już będę wiedział wszystko. Ostatnio gdzieś daleko się wybieraliśmy, to była a, a jak to się mówi, muszę iść na górę, bo tutaj autobus idzie tędy. Była marokańska i nie tylko wycieczka, a wcześniej było troszeczkę American Experience i eksperienza Amerykana o mogę przejść A teraz jeszcze nie wiem, bo w Ameryce będę w sumie tylko połowę czasu, więc muszę wymyślić, żeby em, jakoś to wszystko fajnie połączyć. Zatem ciężko się idzie po piachu. Zatem do usłyszenia na następnym wejściu i strasznie się cieszę, że znowu jestem w podróży i strasznie się cieszę, że będę mógł do Was o tym wszystkim mówić. Nie tylko dla chorów. On jest po prostu czadowy No, super gość A jest przystojny mm -hmm. Wiesz, on mi się dzisiaj śnił Uwielbiam Filipa Nawińskiego I ja też w Każdy wtorek Podcast nie tylko dla chorób Zaprasza Filip Dawiński What you hear. And this is his story. Don't mind if I do. I you're going to enjoy this trip, lads. And so the great adventure began. To get started, turn the computer on. Now type in the word load and press the enter key. The computer responds with an instruction to press. Play button. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla Orłów. Serdecznie witam Was z autobusu numer linii 36, skądś, dokądś. Absolutnie nie wiem, gdzie jadę, absolutnie nie wiem, jaką drogą autobus jedzie, aczkolwiek mam wydrukowane mapy googlowskie, no i mam taką linię, z mojego miejsca, gdzie mieszkam, do mojego miejsca, gdzie chcę dojechać. Pani powiedziała, że bardzo miła uczynna kierowczyni z wielką amerykańską flagą na ramieniu powiedziała, że dojadę. Spytając się, żeby powiedziała mi, gdzie mam wysiąść, ona powiedziała, zobaczysz. Na pewno zobaczysz to miejsce. No nie wiem, czy mi powie, czy mi nie powie. W każdym razie witam Was z autobusu numer 36. Jest pełni klimatyzowany, fajny, obklejony nalepkami, że mało co widać. Więc usiadłem tak na przednim siedzeniu, tak jak kiedyś w starych Jelczach było, w ogórkach, że można było usiąść koło kierowcy. Tu jest prawie podobnie, więc no jadę sobie drogą, która się nazywa Sunrise Boulevard, no i muszę dojechać na 27. Northwest Street. I tam, i tam się dowiecie o co chodzi i tam się dowiecie m, dlaczego w sumie przyjechałem do tego miasta oprócz tego, że bilety były samolotowe, tańsze do miejsca skąd polecę i jutro o godzinie 10.17 zatem nie pamiętam kiedy nagrywają do Was z autobusu e, no ale cóż e, na pewno to kiedyś było aczkolwiek, aczkolwiek e, w te wakacje chyba będę podróżował wszystkimi możliwymi środkami komunikacji. W każdym razie witam Was serdecznie. Wciąż nie wiem jaka nazwa, jeszcze nie zmontowałem pierwszego odcinka, wciąż nie wiem jaka nazwa tego całego cyklu, ale witam Was serdecznie w drugim odcinku mojego może nie do końca amerykańskiego, ale to tak będzie tylko w małej części amerykańskiego podcastu, bo będzie dużo amerykańskich takich, jako Ameryka Północna, Południowa, Środkowa, dużo takich historii zatem to wszystko i zapraszam Was za chwilę, jak mam wrażenie, dojedziemy już do punktu, do którego chcemy dojechać. Nie tylko dla sikorek, nie tylko dla wrubli, nie tylko dla gołębi. Witam serdecznie. Przeżyłem. Nie znam przekroju społecznego tej części Ameryki, Florydy szczególnie ale mam wrażenie, nawet jestem pewien, że byłem jedynym białym w autobusie. Um, nie, nie czułem się dziwnie. Czułem się, można by tak po po powiedzieć, postrzegawczo, bo fajnie, ciekawie, interesujące jest patrzeć na tych innych ludzi, których w zasadzie nigdzie indziej się nie spotka. Rzeczy wplatane we włosy to jest chyba osobna historia, ale mówię o facetach, bo dziewczyny wiadomo, czasami jakieś kokardki, czasami jakieś warkocze, coś, ale chłopaki mieli cały zakład fryzjerski wpięty we włosy, jakieś spinki, e, grzebienie fryzjerskie i afro i wszystko. Może były dwie takie kierowczyni była, koniec końców okazała się jednak niemiłą, e, bo nie powiedziała mi e, gdzie wysiąść. Gdybym się nie zapytał, to bym wylądował w jakimś no nie wiem, gdzie już. W każdym razie em, w dupie. W każdym razie em, wrócę nie do tego, ale połowa drogi za mną. Doszedłem do miejsca, gdzie chcę dojechać. Adres to jest Walmart 3001. Tak, przyjechałem tutaj na zakupy. Przyjechałem tutaj troszeczkę poszaleć minimalnie, bo w zeszłym tygodniu kupiłem sobie iPhone'a. Nie jakiegoś najnowszego, bo, bo nie chcę, nie chcę mieć wielkiej krowy w kieszeni, skoro będę miał wielką krowę zaraz w plecaku, bo przejechałem sobie kupić tutaj iPada, jakiegoś po prostu, bo nie do końca jestem przygotowany do tej wycieczki merytorycznie i po prostu chciałbym gdzieś coś więcej poczytać, bo nie miałem czasu, naprawdę. Jeśli czasami ktoś ci mówi, nie mam czasu, to ja naprawdę wiem, co się działo przez ostatnio półtora miesiąca u mnie w pracy. I co do to naszej znaczy nie ma nie czasu. Zatem wchodzimy, wchodzimy i cóż, w regały. Ua. Chyba nie chcę tego. Nie, nie chcę takiego hałasującego koszyka. Ten, ten chyba chodzisz ciszej potem zapraszam Was na zakupy do Walmartu a głównym moim celem jest coś do picia i sprzęt fotograficzny więc zobaczymy czy to co mówią na stronach internetowych ma się w rzeczywistości tak samo do tego, co jest na pół. Zapraszam Was No za chwilę. Nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli, nie dla wron. nie Dawid Filipczyński, podcast tylko dla orłów. Znowu ocean. Ciepła woda. Kiedy szedłem rano, nie zamoczyłem nóg, bo się trochę spieszyłem na autobus i... Nie wiecie jak to jest, Rządza pieniądza, trzeba iść kupić no i miało jakieś 6 godzin może troszkę mniej podróż troszkę męcząca ale jak powiedziałem wam wchodząc do Walmarta nie wiem jaki jest przekrój społeczny Florydy miejsca tutaj gdzie mieszkam czyli Fort Lauderdale ale mam wrażenie te 90% to czarno można inaczej powiedzieć afroamerykanie Śmiesznie było, można powiedzieć też, bo e, wchodząc do autobusu, jakaś starsza pani ustąpiła mi y, miejsca. Nie wiem, czy dlaczego, że byłem biały, czy wyglądałem z, jakoś na mizerotę, albo cokolwiek, ale tak trochę wszyscy się na mnie patrzyli w autobusie. Nie wiem, nie wiem, nie chcę tutaj za daleko idących wniosków wysuwać, ale, ale fajnie. Dzisiaj, jest, dzisiaj w zasadzie w moim życiu byli tylko czarni. No to ani źle, ani dobrze, po prostu taki dzień słoneczny jasny ciepła woda, kurde jaka ciepła woda szkoda, że tego nie, nie, nie czujecie ale idę sobie taplając się po kolanach założyłem moje krótkie spodnie o których wam rano mówiłem, że miałem pełno piachu w nich z Sahary dzisiaj już jestem zmęczony pójdę do domu się przebrać, lekko odpocząć otworzyć, że tak powiem mojego iPada którego nabyłem drogą kupna w Apple Store aparatu niestety nie kupiłem, nie było nie było, nie było, nie było, no cóż, mam dwie kamerki GoPro jedną lepszą, drugą gorszą mam iPhone'a, który ponad robi zdjęcia, mam iPada, który robi zdjęcia ale przyznawać się, żeby robić zdjęcia telefonem na wakacjach to trochę obciach i wstyd. znaczy Mówię o sobie. Nie, no, mam obiektywy. Mam trzy obiektywy w torbie. Ale nie mam aparatu. Od biedy, od biedy przerobię je na coś innego. Ale cóż. Takie życie. Myślałem, że w tym Walmartzie to naprawdę mają dużo fajnych rzeczy. A wiocha taka... O Jezu. Jak takie... Jakby można powiedzieć takie tesko, ale jeszcze gorsze wiocha i te ciuchy wszystkie takie i ogólnie I wiecie co, czego było pełno, bo tak sobie pochodziłem pomiędzy regułami pełno napoi jakichś takich gazowanych, niegazowanych chyba pół sklepu to były właśnie napoje kupiłem sobie jeden taki z białego z jakiś tam nie z koncentratów naturalnych, ale jak sobie w autobusie spojrzałem ile tych naturalnych rzeczy jest i różnych innych to strach się bać, sama chemia i tak sobie właśnie patrzę na te wszystkie rzeczy Ech, bo mam w plecaku kilka jakichś jabłka, pierdoły strasznie mi się wydaje, że to wszystko takie chemiczne tutaj, mocno um. no i nie wiem, no trudno no raz się żyje, trzeba zjeść o ładny śmigłowiec leci US Coast Guard taki fajny, czerwony No i, i... Nie wiem, no... I tyle chyba. Z gruntu rzeczy na dzisiaj mm, idę sobie, nagrywam sobie, taplam się w oceanie. E, jutro o tej porze będę z drugiej strony nad oceanem spokojnym. E, ale nie z drugiej strony tej Ameryki. Nie z drugiej strony najlepszego kraju na świecie, a będę troszkę niżej, jakieś 2,5 godziny lotu na dół i nie będzie to Panama, jeśli myślicie, więc, e, więc, więc tak to wygląda. Tajemniczy jestem na początku, te pierwsze podcasty może nie będą fantastyczne, ale dam radę. Trochę mi smutno jednak, że tego aparatu nie kupiłem. Mam straszną ochotę trochę porobić zdjęć, dawno nie robiłem. Po maroku mi się zepsuł aparat, czyli to już dwa lata. Od tego czasu włączę, że nigdzie nie wyjeżdżałem. Na dłuższe wyjazdy nigdzie nie byłem. Na dłuższy wyjazd. E, mieliśmy jakiś romantyczny wyjazd z dziewczynami z Barnabą i z Emilią w Irlandię. E, ale tego, wtedy tego aparatu jakoś dużo nie używaliśmy. Zresztą to był. Używaliśmy wtedy pożyczonego aparatu Barnaby. Teraz po prostu nie wiem, no muszę się trochę zabrać, robić zdjęć, bo lubię, bo mam wrażenie technicznie, może nie jestem najlepszy, ale mam fajne oko, ludzie chwalą, więc więc więc okej, okay. więc okej okay. um. No i co? Wakacje 2015, już zacząć. Zacząłem je lekko, jak już wiecie, nieturystycznie, czyli poleciałem do sklepów. Chociaż może i turystycznie, bo teraz mocno się ogłaszają gdzieś w jakichś biurach podróży. Shopping, shopping, shopping, wszędzie shopping, shopping. A to kurde, trochę nie odchodzi we wszystkim. Chociaż ja jakby zaprzeczam sobie, po pierwsze, co przyjechałem, poleciałem do sklepów, no ale mam potrzebę. To nie jest potrzeba, że idę i Kupuję, zobaczymy co będzie. Tylko idę, kupuję, bo potrzeba. Więc tak to bywa. Może nagram coś jeszcze do was z mojego hotelu. Jakąś kolację chciałbym sobie zjeść. Pójdę na drinka. Ciężko mój. Już czuję to, wiecie. Jednak brakuje kogoś. Jednak brakuje. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla Orłów. Um, słyszycie ten to bzykanie? To będzie dobry rok. To musi być dobry rok. Jeśli mi z nieba mówią o tym, to będzie dobry rok. Dlaczego? Bo to jest głos, dźwięk sterowca, jest napisane... Good year. To nie jest znak od kogoś, od Boga nie wiem, ale przy 2015 można lepiej rzadząć. Leci sterowiec, a nad nim jakiś kawałeczek wyżej leci chyba samolot. Mam wrażenie, jakby go obserwował albo coś kręcił. Ja też kręcę dla Was. Od prawie 10 lat podcast nie tylko dla orów. I jak już wspomniałem, w pierwszym podcaście jest mi niewiarygodnie przyjemnie, że to robię i niewiarygodnie przyjemnie, że to słuchacie. I Napiszcie kilka słów, napiszcie kilka komentarzy, o czym byście chcieli usłyszeć. Chociaż nawet nie wiecie, dokąd jadę. Ale to chyba nie jest ważne tak do końca. Bo ważne jest, żeby dzielić się tym wszystkim z Wami. Zatem... Zatem jeszcze raz... He's back! God only knows what he looks like under that mask, but he is back! Give the best at which you feel you are capable. Is that good? It's only good when people listen. But if people don't listen to it, then it's no good. No, that's wrong. You'll do it this way. Przed chwilą ocean szumiał, a teraz jeśli coś szumi to tylko klimatyzacja i złączyłem telewizor, w którym jest milion pięćset tysięcy kanałów, czyli witam z mojego hotelu, który nazywa się Sea Club Ocean Resort. Takie dziwne nazwanie, bo albo sea, albo ocean, więc tak to, tak to wygląda. 619 Fort Lauderdale Beach Boulevard. Taki jest dokładnie adres i spędzam tutaj, spędzam tutaj dwie noce. Witam Was serdecznie już w ostatnim, ostatnim wejściu amerykańskim i nachodziłem się dzisiaj, nachodziłem najeździłem się z murzynami mówiąc krótko W drodze powrotnej autobus pojechał troszeczkę inaczej nie miałem tego na mapie wysadził mnie gdzieś trochę nie wiem gdzie ale że tak powiem koło tego hotelu hoteliku, w zasadzie to jest taki, można by powiedzieć bed and breakfast, coś w tym stylu. Jest taki ogromny, wielki zajbiaszczy wieżowiec, to jak gdzieś tam wsiadłem z tego autobusiku, to gdzieś tam na horyzoncie go widziałem, no i trzeba było iść. No ale gorąco tutaj jest niesamowicie, pomimo późnej pory, chociaż robi się tutaj ciemno już tak mniej więcej, jak w Europie, czyli koło 6. W pół do 6 już się robi tak szarawo, ciemnawo. Mamy w końcu jeszcze kalendarzową zimę poszedłem sobie, poszedłem sobie, mówię, a dojdę, dojdę, dojdę. Ale w Ameryce, wiadomo, jak nie masz samochodu, to ciężko i mówię, pójdę sobie i idę sobie pół godziny, idę sobie godzinę, idę sobie godzinę i trochę i tak co jakiś czas włączałem sobie mój telefon nowoczesny, nowy, piękny, żeby sprawdzić dokładnie gdzie jestem i ciągle gdzieś tam byłem za daleko, no ale jestem w końcu w hotelu. Giry mi spuchły, jeśli można tak powiedzieć po poznańsku, znaczy się, nachodziłem się, nachodziłem się, troszkę taki może słyszeć o moim głosie, małe zmęczenie, ale jest jestem szczęśliwy. Pomimo tego, że nie kupiłem aparatu, to poznałem dzisiaj piękne miasto, Fort Lauderdale, w ogóle cała okolica tutaj nadoceańska jest całkiem sympatyczna, taka ekskluzywna, można by powiedzieć sympatycznie. Plaża nie ta szeroka, ale miła, sympatyczna. E, sterowce już nie latają, bo za późno samoloty gdzieś szumią. E, ja teraz wjezmę sobie kąpiłkę w, w moim hotelu. Hotel zresztą muszę wam powiedzieć taki trochę z lat 70. Łazienka jest taka trochę... Ym, no, nie bardzo. E, wiecie, co mnie zaskoczyło, ale spodziewałem się tego, zastanawiałem się, czy tak będzie. Woda w toalecie, w ubikacji, w kiblu. Jest pod, pod sam rand, prawda? Pamiętacie e, taki moment, jak byłem u Łukasza w Detroit i, i byliśmy w toalecie, i, i nawet w pisuarach woda po prostu jest po, po, po kolana, prawda? Że jak no, siurkasz, to spredni, jest, ś, leci wszędzie w kołoi nie kumam tego, nie kumam tego. Dlaczego tak jest? E, może właśnie wygooglam sobie albo sprawdzę o co chodzi, bo jest to takie trochę nie wiem. no... Wyobraźcie sobie, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły i w mandry, ale wyobraźcie sobie, jakbyście coś zrobili, no to wszystko poleci wszędzie w koło i tak to wygląda. Zatem, co jeszcze dzisiaj? Kończę już to wejście, drugi podcast półgodzinny, pierwszy ostatnio nagrałem i złożyłem troszeczkę na kolanie, a dzisiaj się więcej, bardziej przyłożę. Muszę opowiedzieć o zdjęciach, bo będę troszeczkę zdjęć robił I zapraszam na mojego Flickra Pojawi się zakładka po prawej stronie, na stronie No i zapraszam do zarejestrowania się do Flickra Ewentualnie do zadania mnie do znajomych Bo ci, którzy będą dodani, to będą widzieli więcej Między innymi moją wstrętną twarz bo, bo tak, bo tak, bo tak, bo tak A ci, którzy nie będą zarejestrowani, wejdą sobie i pewnie moje twarzy nie zobaczą Bo ja tak za bardzo lubię się pokazywać Bo wiecie, brzydki jestem podcaster To radiowiec, a radiowiec to głos A głos to głos Nie trzeba się pokazywać, nie trzeba być w telewizji Pewnie kto chce mnie znaleźć To nie znajdzie, ale Ale, ale po co Zatem. Zapraszam na Flicka, bo na pewno mam zamiar Robić dużo zdjęć Mam zamiar je publikować i troszkę się do nich przykładać, żeby nie były takie suche. Chociaż na początku pewnie, co tutaj w Stanach można zrobić, plaże. Zrobiłem dzisiaj parę zdjęć chyba z, z dwa zdjęcia sterowca, z dwa zdjęcia mnie i, i nic więcej chyba w sumie. Więc może z tych zdjęć będzie dzisiaj pięć, może sześć, nie więcej. No ale jutro rano w podróż. Ale zanim ruszę w podróż, to zapraszam Was na małą przekładkę. Czyli podcasty takie pomiędzy taki pomiędzy, No i powiem wam, nawet, że nagrałem go troszeczkę wcześniej e, Będąc w Poznaniu we wrześniu e, zeszłego roku oczywiście Z panem super człowiekiem e, Ale pan super się przedstawi, wszystko wam powie e, I jest to człowiek, który mnie zachęcił troszeczkę do podróży Tam gdzie jadę, bo, bo jadę tak troszeczkę em, W ciemno, ale Ktoś powiedział Filip, jedź tu, jedź tam, zobacz to, zobacz tamto, e, tu, tu wejdź, tam odwiedź, tam sprawdź, mm, bo on tam był i on tam mówił, że warto, fantastycznie, że tam ma jechać za te dwie rzeczy na dzisiaj, na koniec. podajcie mnie, zobaczcie mnie na Fliksze oraz e, to co będzie w następnym podcaście, czyli przekładka, a potem już e, pojedziemy, pojedziemy już ostro. I jeszcze jedna fajna rzecz. Zamierzam zrobić to, co robiłem kiedyś dawno. Pomimo tego, że mówiłem w poprzednim podcaście, że próbuję nowych rzeczy, ale to, to mam później w głowie. Um, będzie zajawka. W każdym podcaście na końcu będzie zajawka. Co w następnym podcaście? I dzisiaj premiera, premiera, sympatyczna Małgorzata. powie wam, wam, dokładnie tymi słowami. Posłuchaj. I do usłyszenia jeszcze tak, w następnym podcaście. Gocha mu. Gocha. W następnym podcaście Filip powie. Zaraz koło tego miejsca pod nazwą Da Vinci, bo wiadomo Da Vinci był wielkim podróżnikiem, odkrył Amerykę, Azję, wszystkie kontynenty świata.